Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Do prokuratury codziennie wpływają setki kolejnych zawiadomień od poszkodowanych przez Zonda Krypto. Pokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Pan Mateusz, jak wielu innych klientów, dostał pewnego dnia maila o problemach technicznych internetowej giełdy. To był początek jego problemów. Przy kolejnym mailu napisałem, że ja zgłaszam sprawę na policję i autentycznie to zrobiłem. Płaciłem swoje pieniądze, a oni mnie nie ukradli. Teraz liczy na reakcję organów ścigania. Tylko chyba jesteśmy skazani na służbę naszego państwa. Pani Joanna Magdalena Placzki, właścicielka firmy modowej, o problemach zonda krypto dowiedziała się z internetowych wpisów. Każda giełda powinna trzymać swoje środki klientów. W tym przypadku tych środków zabrakło i one wyparowały. Prokuratura Regionalna w Katowicach Wielkowicach uruchomi specjalną stronę internetową dla poszkodowanych przez zonda krypto. Znajdą się tam informacje pomocne w składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Czarny tydzień to nie ostatni protest mający ratować placówki od zapaści, ostrzega Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Od poniedziałku trwa akcja zwracająca uwagę pacjentów i rządzących na fatalną sytuację w szpitalach.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 W aktualnościach teraz o nowej funkcji aplikacji M Obywatel. Użytkownicy mogą dzięki niej założyć firmę. Cała procedura jest szybka i łatwa, odbywa się przy pomocy automatycznego formularza. Tłumaczył w Polskim Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.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 To są aktualności jedynki. Spektakle, koncerty, gry terenowe czy spotkania integracyjne. 150 wydarzeń zaplanowano w ramach Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego. W rozpoczynającą się dziś akcję włączyło się 100 instytucji na terenie stolicy. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Zapewnia dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Joanna Dolińska-Dobek.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 Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy potrwa do 30 kwietnia. Akcja jest organizowana z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Waży około 100 kg, jest ręcznie robiona i trafiła w ręce Kamila Stocha. Mowa o rzeźbie, którą trzykrotny mistrz olimpijski otrzymał na zakończenie kariery od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kamil Stoch podczas spotkania w siedzibie resortu nie krył zaskoczenia prezentem. Wielki artysta Kamil Stoch, wielkie prawa to nawet nie jest prezent, to nie jest po prostu, to jest coś, coś niesamowitego po prostu. w świecie tak naprawdę teraz we, w czasach błyszczących rzeczy, no jednak sztuka ludowa jest ponadczasowa i, i ona pokazuje po prostu nie tylko samodzieło, materię, ale też pracę, zaangażowanie, pomysł. Dla nas to było bardzo ważne, żebyśmy mogli spotkać się w gmachu Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo ostatnie wiele, wiele, wiele lat to... Przede wszystkim ciężka praca, ale też niesamowite sukcesy, wielka skromność, ale też pokazywanie co to znaczy reprezentowanie najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Mówił minister sportu Jakub Rudnicki, Kamil Stoch karierę zakończył w marcu. Ostatni skok oddał w słoweńskiej planicy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami pogodny dzień w większości regionów. Przelotne opady deszczu możliwe na południu i w centrum Polski. Termometry wskażą dziś od 11 do 18 stopni. Jedynka. Polskie Radio.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 która odpowiada cenom rynkowym w momencie ich zbioru. Dlaczego to takie ważne? To od niej zależy wysokość wypłaty. Jeżeli wartość będzie zaniżona, wypłata też będzie niższa. W wywarcie opieramy się na jasno określonych cenach w polisie. Dzięki temu rolnik wie, czego się spodziewać i może spokojniej planować sezon. Sprawna i szybka wypłata pieniędzy to jest coś, co nasi klienci cenią najbardziej.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 Bożyj Prośniewski, dzień dobry. Resort Rolnictwa zaproponował nowelizację ustawy w sprawie ochrony nazw pochodzenia europejskich produktów rolnych. Nowe przepisy mają dostosować nasze prawo do wymogów unijnego rozporządzenia. Ich celem jest przede wszystkim ujednolicenie procedur dotyczących rejestracji takich wyrobów. Nowością będzie też konieczność prowadzenia wykazu firm działających przy produkcji unijnych produktów. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada zmiany w przepisach dotyczących wyrobów zawierających azbest. Chodzi m.in. o ograniczenie biurokracji. A problem jest istotny, bo według szacunków Związku Gmin Wiejskich RP w Polsce zalega wciąż około 7 milionów ton azbestu. Przy obecnym finansowaniu jego usuwanie może potrwać nawet 140 lat. Stąd też samorządy chcą stałego finansowania tego procesu na poziomie 150-200 milionów złotych rocznie i integracji usuwania azbestu z programem Czyste Powietrze. Już 5,5 tysiąca hodowców pszczół złożyło wnioski o dofinansowanie do przyzimowanych rodzin pszczelich. Podobnie jak w poprzednich latach stawka pomocy wynosi 50 zł do jednego pnia. Dokumenty są przyjmowane do końca maja. Z budżetu krajowego na ten cel przeznaczono 80 milionów złotych. A teraz w Agrofaktach o sukcesie polskich producentów serów tradycyjnych. Na odbywających się w Brazylii Mistrzostwach Świata Serów zdobyliśmy 24 medale. To najlepszy wynik w historii dla polskiej reprezentacji serowarskiej na arenie międzynarodowej. Wśród nagrodzonych znalazł się m.in. ser rubinowy koźlak. Więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak. W tegorocznej edycji konkursu oceniano ponad 2000 serów z kilkunastu krajów świata. W dorobku polskiej reprezentacji znalazły się cztery medale Super Gold, 7 zł, 8 srebrnych i 5 brązowych. Mówi Bartosz Wilczyński, ekspert Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego, na serio. Mieliśmy nagrodzone naprawdę sery, które reprezentują całą gamę polskich serów, bo to nie były tylko sery długodrzewające, ale to były sery też pleśniowe, to były również sery twarogowe, sery świeże. Był osypek nagrodzony również srebrnym medalem, więc możemy powiedzieć, że sędziowie docenili całą gamę polskich serów, które zaczęliśmy od kilku lat robić świetnej jakości. No o tym świadczy ten wynik. Medal Super Gold w konkursie otrzymał m.in. polski ser rubinowy koźlak, wytwarzany przez wrocławską firmę Serotonina. To już druga nagroda dla rodzinnej firmy w przeciągu pół roku, mówi Paulina Sawicka, współwłaścicielka serowarni. To jest drugi konkurs międzynarodowy, w którym uczestniczyliśmy. No i to jest też drugi medal, który zdobył mój mąż, bo to on faktycznie odpowiada za ważenie, za produkcję naszych serów. Za pierwszym razem to był we Francji medale w grudniu ubiegłego roku za krowi ser pleśniowy, a teraz nasz ser kozi dojrzewany. 100% koziego mleka. Ser jest dojrzewający i jest nacierany czerwoną mazią. Przez to ma taką czerwoną skórkę. Andrzej tutaj jeszcze dodaje bakterie w składzie, które powodują, że on w środku jest bardzo miękki. No i po tych kilku tygodniach dojrzewania jest mocno aromatyczny. No i też taki dość zdecydowany w smaku. Taki ser konkret. Nagrody zdobywane w konkursach na najlepsze sery przekładają się później na zainteresowanie klientów oraz większą sprzedaż produktu. Bardzo się to przyłożyło na to, ile osób do nas nowych przyszło, ilu nowych gości. Poza tym, że to faktycznie przekłada się na sprzedaż, jest bardzo ważny aspekt, czyli sery są oceniane przez profesjonalne jury, a później my dostajemy takie karty oceny tego sera. Nieważne, czy on dostał ten medal, czy nie dostał medalu, my dostajemy takie po prostu informacje zwrotne, nad czym można na przykład w przyszłości pracować. Jest to bardzo cenna wiedza, której po prostu tylko robiąc sery dla siebie się nie dostanie. Przy stołach jurorskich w Sao Paulo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 Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas. A po drugiej stronie wciąż była Twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź i jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona na siebie. Chora, jestem tak. Chora z ostatni daj cie w myślach miejsce zapętla te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Możesz taka być Rachunek jest prosty Nic ci nie każe Zawsze możesz wyjść Tyle mam w głowie Tyle mam w głowie Twoich rad Jestem zmęczona Za długo byłam tu i tak Po raz ostatni Daję ci w myślach jesz zabenzach lepszych wiele Polski Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie piątej. Dzień dobry z Jedynką. Dzień dobry w czwartek, to jest 23 dzień kwietnia, 113 dzień roku, do końca roku 252 dni. Słońce wzejdzie no, za kilka minut, o 5.22, zajdzie o 19.48, zatem dzień potrwa 14 godzin i 26 minut. Będzie krótszy od najdłuższego, o 2 godziny i 21 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku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 Darzy i zaczniemy muzycznie. Nie jest to jakiś super hit, który pobił listy przebojów. Zespół Pustki, utwór nostalgiczny wracający do czasów dzieciństwa. Dzieciństwa przybadającego na lata 80., zdecydowanie konkretnie na drugą jego połowę. Stąd też i robaki, i miedziaki, i złamany scyzoryk w tekście. Ale to jest bodaj jedyny utwór w Polsce, w którym jest... Pominany smak tego brązowo-rdzawego płynu, który musieliśmy my młodsi pić. Dziekowa wata i płynu Lugolałyk. To już Państwo się pewnie domyślają, o czym dziś mówić będziemy. Nieprzypadkowo, bo dziś rano rusza podcast Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia, no i są rzeczy, których się nie zapomina. Smak tego płynu, to takich rzeczy między innymi należy. Co jeszcze Państwo zapamiętali z przełomu kwietnia i maja 86? Ten właśnie temat będzie się dziś przewijał w jedynkowym poranku. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam i przypominam numer telefonu 22 139 22 02. Polski Radio, program pierwszy i Dzień dobry z Jedynką, dwadzieścia... 20 dwie minuty po godzinie 5. To jest 23 kwietnia. Państwo słusznie zauważyli, że 26 doszło do katastrofy w Czarnobylu w 86 roku, ale dziś właśnie na antenie programu pierwszego mówić o tym będziemy, bo dziś w sieci rusza rano podcast Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia autorem Roman Czajarek. Z Romanem będziemy się słyszeć w sygnałach dnia po godzinie 7.40. A teraz 23 po 5 oddajemy głos Państwu. Najpierw raporty pogodowe dawno niesłyszany pan Marek. Se wolne zrobi nie, chyba później zaczynał pracę. Dzień dobry, czwartek, pod krakowskie Liszki, 4 na plusie, bezchmurne niebo, w dzień do 14 stopni. No kurczę, niby koniec kwietnia, a te poranki takie jakieś wczesno-wiosenne. Cóż, nie było mi kilka dni, znaczy byłem tylko, że zaczynałem pracę dość późno, więc przepraszam wszystkich. Może ty zauważył, że mnie nie było w sumie, a może nie? No System zauważył, karta nie była podbita ani razu, panie Marko. Także my to weźmiemy pod uwagę. Jakieś konsekwencje należy wyciągnąć podczas wolnego zgromadzenia. Ech, chociaż kiedy ono będzie, to sam Bóg raczy wiedzieć. Panie Pawl. Dzień dobry, Brenna się kłania. 0 stopni susza, ale dziś cieplej niż wczoraj. Do plus 15. Zachmurzenie małe. Dobra widoczność dzisiaj bezdeszczowo. Jakość powietrza dobra życzę wszystkim Państwu i Panu Prezesowi naszego koła przepraszam klubu Wszystkiego dobrego w ten czwartek. A też się zgubiłem, panie ja Już sam nie wiem, czy koło, czy klub. Jakoś sobie uchwały nie przypominam, żebyśmy zmieniali na klub. Chociaż rzeczywiście jest nas więcej coraz i to już nie koło. Tak jak w Sejmie, tylko klub. Nie, nie, absolutnie nie. Tutaj polityki nie mieszajmy w to. Jesteśmy kołem, bądź też klubem bez, bez tego, co tam przy wiejskiej. Tu wszyscy się do siebie wzajemnie uśmiechają i się szanują. I to jest najważniejsze. Pan... No właśnie, nasz słuchacz z Katowic, ze Śląska docenia to, że każdego ranka może zadzwonić. Tu Louis z Katowic. Dzisiaj w Katowicach 7 stopni. Wietrzyk taki troszkę zimny, nie słychać ptaszków przez to, bo nie. Bo tak wieje. To jest takie fajne, że człowiek tylko czeka na to, jak jedzie do roboty. Co tam kto powie? Z Belgii, czy tam z Podkarpacia? Ja codziennie jeżdżę na rowerze, to chciałem powiedzieć i pochwalić się. Z Belgii czy tam z Podkarpacie, powiada pan. Pan Maciej, który zwykle w Belgii, dziś po sąsiedzku. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Raport pogodowy, Holandia, plus 5 stopni, okolicy Utrecht. Zapowiada się dzisiaj słoneczny dzień, bo do 15 pokazuje. Ma trochę silniej wiać, ale na pewno będzie fajny dzień. Trzeba kończyć pauzę i jadzie na załadunek. Pozdrawiam wszystkich, pan redaktora, całe Radio miłego dnia życzę wszystkim. Do usłyszenia. Dzięki, panie Maćku. Pan Maciej był wywołany do tablicy. To w tej chwili Podkarpacie i Marek. Dzień dobry. Ocieka się kłania. Dziś świętego Wojciecha. A jest takie powiedzenie na świętego Wojciecha w polu pociecha. A jeszcze. Moi kochani, 8 stopni. Niebo jest szczelnie zaklejstrowane chmurami. Może deszczem coś pokrobi, pasowałoby jak aż piście. Życzę wszystkim miłego, wesołego, udanego dnia. No i wszystkim Wojtkom wszystkiego najlepszego. Panu Wojtkowi za szyby tak samo. Dużo zdrowia. Pozdrawiam. Marek i inwentarz to w takim razie trzeba wyjaśnić. Dzięki wielkie panie Marku w imieniu wszystkich Wojtków, bo to chyba najpopularniejsze imieninę Wojciecha. To tak, życzenia przyjmuje w tej chwili sen Wojtek, bo za konsuletą jest Krzysztof Wojtek, który zwykle za szybą o tej porze sobie śpi. A Krzysztof, kiedy obchodzisz imieninę? Czyli to są w lipcu to są te najpopularniejsze Krzysztofa wtedy, kiedy się święci samochody. No to już wszystko wiemy. No to Krzysztofowi trzeba... Ojoj, do lipca to jeszcze trochę. Córka ma taki e-dziennik. Jak państwo wiedzą, dawniej były papierowe, teraz są elektroniczne, tam można zajrzeć. Nie da się niczego ukryć przed rodzicem. No i, i za każdym razem, kiedy wchodzę, żeby to sobie coś tam ewentualnie sprawdzić, bo są wiadomości na, na temat na, chociażby Szkolnych imprez, za każdym razem, to też jest dobrze pomyślane, za każdym razem, kiedy się tam loguje, jest licznik, ile dni do wakacji. Jeszcze jakieś tam 60 kilka dni do wakacji, czyli dwa miesiące. Czerwiec, lipiec, no i w lipcu będziemy składać wszystkim Krzysztofom życzenia. A dziś y, przejmują przede wszystkim y, tak, y, przede wszystkim przyjmuje tak Wojciech, ale także spoglądam na te, kto, które jeszcze mogą być takie, a no, Helena, a także i. Еже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 Both planes Polski Radio, program pierwszy, który to kończył 18, skończył 100 lat. No i w związku z tym, jak państwo yy, słyszą pewnie na antenie, mnóstwo ludzi składa nam, zresztą państwo, czyli słuchacze, ci, którzy są dla nas najważniejsi, składają nam życzenia, składają także artyści, składają pisarze, składają wokaliści, ale także zaprzyjaźnieni z nami europejscy nadawcy. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Chorwacji. Sretan rođendan, prvom 100 i rodzien programu Polskiego Radia. Jeszcze jeden 100 Godzin jak Wam już barem toliko sukcesnych godina. Sretno u budućnosti. Wasz chorwacki radio. Dziękuję bardzo za życzenia. Proszę się tam nas spodziewać. Znaczy nie konkretnie nas, ale nas Polaków w Chorwacji. Już niebawem się zacznie najazd Polski na Chorwację. Dodatkowe połączenia. Mówiliśmy o tym na dworcu centralnym w Warszawie podczas no, tej trasy naszej urodzinowej. Błażej prośniecki konkretnie mówił. No i szanowni państwo, tak powoli, powoli rodzi się plan, żeby tam się rzeczywiście udać. Koleją tam, czyli na przykład do... Rijeki, bo tam jest pięknie. Czy znaczy ja wiem, czy tak pięknie jak na przykład nad Mazurskim Jeziorem. Nie wiem, nie byłem, ale warto się przejechać. Warto się zachwycić tym, co na przykład jest w chorwackich miastach. Pan Marcin się zachwyca tym, co jest na niebie. Polskim niebie. Dzień dobry panie redaktorze. Podpisuję listę po raz kolejny dzień. <śmiech> Marcin się kłania z Błońska. Pogodnie, niewielkie tam. Górki są na niebie, dzień się zapowiada bardzo ładny. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że są plusy jednak wstawania bardzo wcześnie do pracy. O tej porze roku pięknie ptaki śpiewają, kosy i inne fantastyczne ptaki i te przepiękne malownicze wschody słońca. Naprawdę warto czasem wstać przed wschodem słońca na No w zasadzie to już jest przynajmniej u nas nad Warszawą już po wschodzie słońca o 5.22, bo wiemy, że ono różnie się budzi, różnie wstaje w różnych zakątkach naszego pięknego kraju. W Gdańsku jeszcze chyba nie. Dzień dobry, Janusz się kłania. No w Gdyni dzisiaj bardzo ładny poranek. Temperatura już wyższa, bo aktualnie 7 stopni wynosi. No jest ona trochę odczuwalna niższa poprzez wiatr ale nie jest on jakiś taki mocny. Niebo prawie bezchmurne, trochę chmur, tylko płatki gdzieś tam upiększających krajobraz nad Zatoką Gdańską, niegroźnych. E, także zapowiada się naprawdę cudowny dzień. Panie redaktorze, y, mam takie swoje spostrzeżenie. E, przez te agrofakty o godzinę piątej y, wydaje mi się, że mamy mniej czasu dla siebie, dla raportowiczów, dla naszego koła klubu um, mam wrażenie, że tak jakby jest nas mniej coraz i mam taką propozycję, może by Agrofakty przerzucić na czwartą 45 rolnicy i tak już są na nogach miło posłuchać. Natomiast my od piątej byśmy mieli równą godzinę. Bardzo dobra koncepcja, panie Janusze. Poddamy ją pod głosowanie i zobaczymy, co na to Błażej Prośniewski, żeby wpadał do nas o 4:45 Wtedy my rzeczywiście będziemy mieć więcej czasu, ale tu ja się nie zgadzam, że jest nas mniej coraz. Więcej coraz nas jest. Na przykład pani Magda niedawno dołączyła. Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. U nas dzisiaj 8 stopni. Lekko y, wiatr, niebo bezchmurne i dzisiaj zapowiadają dość fajną temperaturkę, 17 stopni, także to będzie dobry dzień. Pozdrawiam Magdalena. Dziękuję bardzo Pani Magdo. Ja sobie próbuję przypomnieć, Szanowni Państwo, jak to było w 86 roku, bo już trochę lat miałem na karku. 86 rok, czyli przełom kwietnia i maja, bo my o tym, co się stało w Czarnobylu, dowiedzieliśmy się trochę później. Prawdę mówiąc, to było tak 26 kwietnia, a do nas te pierwsze informacje doszły, znaczy oficjalny komunikat władz PRL-u o awarii pojawił się dopiero 29 kwietnia, a akcje podawania płynu Lugola rozpoczęto. To tego samego dnia wieczorem. Dzień dobry, panie Danielu. Hubert z Poznania się kłania. Yy, wschodnia obwodnica Berlina, 6 stopni, lekko zachmurzone niebo, wiatru nie ma. Ale ja nie o tym. Ja, ja pamiętam ten dzień. Ja miałem 7 lat, kiedy mama zaprowadziła mnie i rodzeństwo do ośrodka zdrowia i pamiętam, jak musiała je namawiać, żebym w ogóle spróbował to wypić. Ale wie pan co, ja nie pamiętam tego smaku. On był taki, taki bezpłciowy, coś, coś w tym stylu pozdrawiam. Nie był, nie był najlepszy, może ktoś przypomni naszemu słuchaczowi, panu Hubertowi z Poznania, jak smakował płyn Lugola. Ja z tego, co pamiętam, to za smaczne to nie było. W każdym razie ustawialiśmy się w kolejce przed szkołą podstawową w mojej rodzinnej łącznej. To jest taka miejscowość w Górach Świętokrzyskich. No i najpiliśmy z takich malutkich szklanych naczyń. second Oh, Panie się Słuchacz Robert z Górnego Śląska ze Świętochłowic. Panie Danielu, jutro zapowiada się w Chorzowie, w Muzeum Hutnictwa, piękny koncert zespołu Armia i zapowiada się podróż na wschód w wykonaniu tegoż zespołu. No i taki mnie czeka właśnie weekend. Troszkę koncertowy, troszkę odpoczynkowy i myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam Pana i słuchaczy. Pozdrawiam. Do widzenia. Zespół Armia założony w 1984 roku. Tomek Budzyński. Pamiętam, że najpierw była tam siekiera. Potem razem z Brylewskim i Gołaszewskim założyli właśnie Armię. Pierwszy koncert, którego to roku? W 85 w czerwcu, czyli na... Czyli rok później wydarzyło się to, o to, o czym mówić będziemy dzisiaj, szanowni państwo, w jedynkowym poranku w związku z podcastem Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Tak jak mówiłem, pierwsze informacje o katastrofie, bo miało ono miejsce 26. dotarły do Polski nieoficjalnie poprzez stacje monitoringu, skażeń i one właśnie 27. i 28. wykryły drastyczny wzrost promieniowania, między innymi to było w Mikołajkach, ale ten oficjalny komunikat władz Relu pojawił się w mediach dopiero 29. Akcję podawania płynu Lugola rozpoczęto 29 wieczorem. Następnego dnia dziennik telewizyjny informował. Działająca pod przewodnictwem wicepremiera Zbigniewa Szałajdy Komisja Rządowa systematycznie analizuje sytuację. Komisja stwierdza, iż prowadzone w sposób ciągły w 200 punktach na obszarze kraju pomiary i badania potwierdzają, że poziom skażenia występującego lokalnie w różnych regionach kraju nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludności. Komisja informuje, że wobec faktu ustania emisji zanieczyszczeń promieniotwórczych z miejsca awarii, a także w miarę upływu czasu, kształtować się będzie stała tendencja spadkowa skażeń. Uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych, a także mając na względzie ujednolicenie działań profilaktycznych, Komisja zaleciła ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej kontynuowanie akcji podawania płynu Lugola, preparat jodowy, niemowlętom, dzieciom i młodzieży do lat 16 we wszystkich województwach. Do wykonania tego zadania Służba Zdrowia posiada niezbędne ilości środków i potrzebne zapasy. To było wydanie z 30 kwietnia. Przypomnijmy, do katastrofy doszło kilka dni wcześniej, bo 26. Dziś rano rusza podcast Czarnobyl. Prawdziwa historia, produkcja, która opiera się naprawdę na unikatowych nagraniach archiwalnych Polskiego Radia. Roman Czejarek znowu wykorzystał materiały z tamtego okresu, także relacje świadków wydarzeń. O to będziemy pytać Romana po godzinie siódmej Czterdzieści. Niepokoju zastosujemy tabletki na sen. A teraz podaj mi rękę, nie bój się. Krzysztof Wiedeń raportuje pogodowo 8 na plusie. No dziwne to niebo. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć, no, ale coś tu, tu tak czerwono, tu tak niebiazko. Jakiś samolot będzie lądował. No, no, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy co przyniesie dzień. Zobaczymy co przyniesie ten 23 dzień kwietnia. Takie spostrzeżenie pana Wieśka. Jeśli chodzi o te, o te widoki, ani Chorwacja, panie redaktorze, nie zastąpi tych wszystkich miejscowości, gdzie nasi kochani raportowicze raportują, jakie widoki mają z okna. No i oczywiście wsi pod Warszawą. Najpiękniejsze miejscowości to właśnie Scotland. Z tym ostatnim to by nie przesadzał. Ta wieś pod Warszawą to ona była piękna, ale jakieś 15 lat temu. A potem się okazało, że, że tam się więcej deweloperów pojawiło, i z tej zieleni to już w zasadzie niewiele zostało. Więcej betonu zdecydowanie. Dzień dobry z jedynką. 26 kwietnia 1986 rok, elektrownia atomowa w Czarnobylu, Ukraina, która wówczas wchodziła w skład Związku Radzieckiego. Pamiętamy, eksplodował jeden z bloków energetycznych. Co dziś ludzie pamiętają z tamtego wydarzenia, jakie mają skojarzenia. Swego czasu była specjalna ankieta na ten temat. Ponad tysiąc osób przez tydzień odpowiadało na dwa pytania. Co kojarzy Ci się z katastrofą i co pamiętasz z tamtych czasów? No i zdecydowanie ankietowani najlepiej zapamiętali smak płynu Lugola. Jeden z internautów pisał, chodziłem wtedy do drugiej klasy podstawówki, byliśmy akurat w trakcie występu tanecznego, ponieważ byliśmy klasą taneczną. Pamiętam, że został ten występ przerwany i podano nam wszystkim płyn Lugola. Fioletowo-granatowy napój, który każdy musiał wypić, te rzeczy pamiętam najlepiej, pisał inny ankietowany, wśród skojarzeń z awarią wymieniono też Pochód pierwszomojowy na zakończenie, którego wszyscy szli do pobliskich przychodni, aby wypić słynny płyn. Spora część odpowiadających uznała też, że w obliczu takiej tragedii bez wahania uciekłaby za granicę. Tak pisano wówczas w podsumowaniu ankiety. I o tym wszystkim będzie także w naszym podcaście.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 Czarnobyl Prawdziwa Historia, podcast polskiego radia, premiera o 6.30.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 that we never do She shouts and Radio. Widzę, jak ucieka zawsze nie We'll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 Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport w Jedynce. Na dolnośląskim odcinku A4 już o poranku są utrudnienia z powodu awarii samochodu osobowego. Pojazd znajduje się na trasie między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie, czyli patrząc szerzej na odcinku z Legnicy do Wrocławia. To 102 kilometr. Zajęty jest jeden z pasów w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Poważniejsze utrudnienia są na mazowieckim odcinku drogi S7 między węzłem Żurominek, a węzłem Mława Południe. Na w 71. kilometrze zdarzyły się dwie ciężarówki, w wyniku czego nie ma przejazdu w kierunku Trójmiasta. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ostatni węzeł przed tymi utrudnieniami to zjazd z S7 na Żurominek. W innym miejscu też możliwe są problemy na S7. To między Elblągiem a Ostrudą w okolicach Bogaczewa. Po zderzeniu ciężarówki z busem zablokowany został prawy pas S7 w kierunku Warszawy. Tu także na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. Tragiczne wieści mieliśmy niestety z trasy, Annopol kraśnik czyli z województwa lubelskiego. Na 74 samochód uderzył w drzewo, w wyniku czego niestety zginęła jedna z podróżujących osób. Droga była zablokowana, teraz trasa Annopol kraśnik jest już przejezdna w miejscowości Maziarka. Też nie powinniśmy napotkać o tej porze zbyt wielu korków, ale czekamy na wieści od państwa, bo jeżeli państwo wiedzą o czymś niepokojącym w drodze, warto ostrzec innych zmotoryzowanych. Na przykład za pośrednictwem radia kierowców. A nasz numer telefonu to 23. 513-1111. Czekamy też na wiadomości głosowe i tekstowe w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców. A o tym, co ważne w trasie, piszemy także na platformie X. Nasz profil to Polskie Radio Kierowców.